6 minut po godzinie 22.00 Bion i Spectrolite leci w tle, a my, no cóż, zbliżyliśmy się do ostatniego już w naszym programie, stałego punktu programu. Czyli nasz najnowszy blok tematyczny, który wprowadziłyśmy stosunkowo niedawno w naszej audycji, a w tym bloku przedstawiamy Wam zawsze jakiś ciekawy utwór. Ciekawy utwór pochodzący czy to z serialu, kreskówki czy z gry. Tydzień temu była gra Oxenfree. W tym tygodniu jest piosenka Serio? znana z seriali Maggie Eckford, bo to główna wokalistka grupy Ruel. No i właśnie tę grupę wzięłyśmy, można powiedzieć, na warsztat. Piosenka, piosenki właściwie, muzyka, mm, muzyka jest na nas, są tracków e, z seriali, czy to z kronik e, Szanary, czy z Shadowhunters. E, my poznałyśmy ten utwory. Hashtag, jak mówicie o Shadowhunters, kiedy, kiedy sezon Shadowhunters się skończył. Gdyś <grym> jest kulska, jest kulska, gdyś jedyny słuszny duet do wszystkiego. Tylko po prostu. my tak potrafimy. Tak jest. No i cóż, e, Rual. Hmm, Ruel, właściwie Maggie Eckford, to wokalistka i autorka tekstów znana właśnie z tego oto zespołu. No i tak jak już wam wcześniej wspomniałam, tworzą oni muzykę elektropopową, która jest na tyle bogata i na tyle jest... Fajne jest to, że każdy utwór Ruel jest tak naprawdę inny. To jest ciekawe, że mamy Monsters, które jest takie, no, no nie wiem jak to nawet określić, ale to jest coś, co mogłoby się pojawić w klubie, do czego można by zatańczyć. Mamy War of Hearts z Na kolei przykład. spokojny kawałek. Podobnie jak zresztą i Bad Dream. Bad Dream, który znamy z 13 odcinka pierwszego sezonu Shadowhunters, tak to jest fangirl, tak bardzo. Tak, bez spoilerów, bez spoilerów. Bez spoilerów. No i cóż, zostawiamy was z tym utworem. Za tydzień wracamy z kolejnym. Zobaczymy co tam nam przyjdzie? Do głowy Ruel i Bad Dream.